Stało się to jednak po ogromnych szkodach wyrządzonych przez niego powstaniu, gdy, jak pisał Mochnacki, sprowadził z drogi powinności względem ojczyzny sześć kompanii wyborowych. Na stronie 41 podręcznika Garlickiego znajdujemy inny skrajny przejaw przyczerniania obrazu powstania listopadowego. Pisząc o sam osądzie w nocy 15 sierpnia 1831 roku, Garlicki pisze Pojawiły się pogłoski o spisku wśród generałów. Aresztowano Jana Hurtiga, Antoniego Sałackiego, Ludwika Bukowskiego i Antoniego Jankowskiego. Nie znaleziono przeciw nim żadnych dowodów, ale obawiano się, że ich wypuszczenie spowoduje wybuch nienawiści. W Warszawie pojawiły się plotki o przygotowywanym przez konserwatystów zamachu stanu, co wzburzyło ulicę. W nocy 15 sierpnia tłum zaatakował zamek gdzie przetrzymywani byli oskarżani o zdradę więźniowie i dokonał samosądu, wieszając ich na latarniach. Podobne akty miały miejsce także przed innymi więzieniami. O świcie rozpoczęły się rabunki sklepów i mieszkań, dość szybko zresztą powstrzymane przez siły porządkowe. Ofiarami samosądu wpadły 34 osoby. Sądząc po takim opisie, rozwydrzony tłum powiesił w samosądzie zupełnie niewinnych więźniów, i to aż 34 osoby. Na dodatek jak widać, samosądowi towarzyszyły rabunki, co najlepiej dowodzi, jakiego typu hałastra wzięła udział w całej akcji. Prawda jest zaś z gruntu odmienna. Żaden samosąd nie jest oczywiście możliwy do usprawiedliwienia. Ale o tym, że do niego doszło, zadecydował gniew pospólstwa oburzonego ciągłym odkładaniem rozprawy sądowej w sprawie aresztowanych kilku generałów i wielkiej liczby szpicli. Garlicki całkowicie przemilcza fakt, że czterej więzieni generałowie cieszyli się nie bez uzasadnienia powszechną niechęcią. Generał Hurtik był niegdyś tyranem dla więzionych podoficerów w Zamościu. Generała Sałackiego Maurycy Mochnacki nazywał duchem moskiewskim i oskarżał o tajną korespondencję z rosyjskimi dowódcami. Generała Jankowskiego i jego szwagra Bukowskiego oskarżano o klęskę tak tzw. Wyprawy Łysobyckiej, świadome nieudzielenie pomocy walczącemu z Rosjanami generałowi Turnie. Co najważniejsze jednak, dominującą część z 34 ofiar samosądu tłumu stanowili najobrzydliwsi szpicle dawnej policji. Donosiciele typu Macrotta, Schella, Gruberga, Birnbauma. O tym, że tłum tak krwawo mścił się właśnie na znienawidzonych szpiclach i donosicielach, Garlicki nie wspomina ani słowa. Być może, zgodnie z ulubioną przez siebie zasadą tropienia wszędzie polskiego semityzmu Garlicki uważa, że samosąd tłumu jest tym bardziej godny potępienia, że powieszono rozlicznych szpiclów pochodzenia żydowskiego. Cóż jednak można poradzić na fakt, że tacy żydowscy donosiciele, jak Joel Birnbaum, Mateusz Schlej czy Ludwig Grunberg byli powszechnie znienawidzeni, nie z powodu swego pochodzenia, a z wyjątkowych szpiclowskich zasług. Niech Garlicki przeczyta choćby biogram Joela Mojżesza Birnbauna w polskim słowniku biograficznym Kraków 1936 gdzie pisze się o tym, jak Birnbaum dopuszczał się niezwykłych nadużyć, znęcał się nad aresztowanymi, zarządzając więzieniem ratuszowym. Nieźle zasłużyli się swymi donosami również rozliczni inni powieszeni przez lud szpicle, tacy jak między innymi Czyżyk Herszkę Jednorączka, Ejzyk lewkowicz farc Fajwel-Jekowicz, Jozek Jekowicz, Jekowicz Feuchel-Herszkowicz, Lej Bagerszkowicz-Fauchet, Chaim Abramowicz. Lejbajekowicz Kusek, Icek Mittelmann, Mort Kochaim, Michal Moszkowicz Mędziak, Abraham Moszkowicz, Berek Blindenkranz, Icek Mittelmann, Koimlewkowicz. Lewkowicz. Tylko że przypomnienie pełnej historii antypolskich łajdactw popełnionych przez powieszonych szpicli żydowskich w służbie wielkiego księcia Konstantego zadaje całkowity kłam z taką lubością powtarzanej tezie Garlickiego. Pietnując przy rozlicznych okazjach w swej książce rzekomy antysemityzm polski jeszcze powrócę do tej sprawy w następnym odcinku, Garlicki tym bardziej gromko zapewnia, iż żydowska społeczność była ogromnie lojalna wobec państwa polskiego. Dziwnie przy tym w całej swej książce przemilcza prawdziwie lojalnych Żydów czy wręcz wybitnych polskich patriotów, ani słowem nie wspominając o rabinie Meiselsie, Askenazym czy Feldmanie. Oczernianie dowódców powstania styczniowego w czasie powstania styczniowego powstańcy odnieśli zwycięstwo w jednej z najkrwawszych bitew całego powstania bitwie pod grochowiskami. Profesor Kieniewicz powstanie styczniowe, Warszawa 1983 roku, pisał, iż powstańcy utrzymali się na placu boju, pobili silniejszego przeciwnika. Garlicki zamiast napisać o zwycięstwie Polaków. Pisze: Rosjanie nie odnieśli zwycięstwa i odstąpili. Najsłynniejszym wodzem powstania styczniowego w jego najtrudniejszej fazie, od końcowych miesięcy 1863 roku był generał Józef Hauke-Bosak. Marian Kukiel pisał z prawdziwym entuzjazmem o generał Hauke-Bosaku, wielki talent kierowniczy i wielkie serce, oddany sprawie Polski i jej ludu, umiał trafić jak kościuszko i do ludu, i do żołnierza. Zebrał i zorganizował siły dość poważne, by stworzyć szkielet korpusu, oddziały jego zamienić w regularne wojsko, uzbroić należycie i bić się do upadłego. Zanim rozbito oddziały hałkę Bosaka, wódz ten zdołał osiągnąć szereg cennych zwycięstw, potocięskami, chmielnikiem, chutą szczecińską i urzą. Rząd Czerwonych dokonał więc bardzo trafnego wyboru. Co z tego wszystkiego mamy u Garlickiego? Otóż czytamy, że tylko jeszcze w Sandomierskiem i Kielickiem działał generał Józef Hauke, używający pseudonimu Bosak. Działał. Nie walczył, nie odnosił zwycięstw w najtrudniejszym okresie, nie dokonywał cudów organizacyjnych, by przekształcić partyzantów w regularne wojsko, działał. Stronę dalej dowiadujemy się o rozbiciu korpusu Hauke Bosaka. I wszystko. Tak wygląda opisywany na ponuro przez Garlickiego przebieg polskiej historii. Mało zachęcająco wygląda określony przez Garlickiego z odpowiednim nasyceniem odcieni czerni portret generała Mariana Langiewicza, najsłynniejszego dowódcy z pierwszych miesięcy powstania styczniowego. Czytamy u Garlickiego biali postanowili uczynić dyktatorem Mariana Langiewicza. Działał w Sandomierskiem i choć nie odniósł tam szczególnych sukcesów. To okazał się zręcznym partyzantem, skutecznie wymykającym się Rosjanom. Miał rewolucyjny życiorys, bo walczył pod Garibaldim, ale równocześnie na terenach, które kontrolował nader surowo traktował chłopów, wieszając ich za rzekome zdrady. Chłopi odpłacali mu pięknym za nadobne, nie ostrzegając o nadchodzących wojskach rosyjskich. Porównajmy ten opis Garlickiego z biogramem Langiewicza w polskim słowniku biograficznym Wrocław 1971. Autorka biogramu Helena Rzatkowska pisała o Langiewiczu m.in., iż w czasie kampanii neapolitańskiej odznaczył się męstwem i wytrwałością nagrodzoną osobistą sympatią i zaufaniem Garibaldiego, krzyżem wojskowym i stopniem oficera. W obozie w Wąchocku, dokąd przybył 23 i 24 stycznia 1863 roku, zgromadził około 1400 ludzi, z których sformował oddziały piechoty, jazd i służb, prowadził intensywne szkolenie. Założył kancelarię sztabową, a bilans, fabryczkę broni, gisernie, drukarnię. To wszystko zrobił w ciągu zaledwie 10 dni. Liczne wizyty z pobliskiej Galicji, korespondencje prasy przyczyniły obozowi rozgłosu, pisano o nim w całym kraju i za granicą. Już jednak po dziesięciu dniach skierował się przeciw niemu koncentryczny atak wojsk carskich, który doprowadził do krwawych starć między 1 a 3 lutego Błoto, Bzin, Suchedniów, Wąchock. Po odparciu ataku ze strony słupinowej Jeśwu. Krzyża 11 lutego, Langiewicz wycofał się w porządku na południe i pod Staszowem 17 lutego odrzucił pojazd nieprzyjacielski. Zaskoczony pod Małgoszczą, 24 lutego przez trzy kolumny rosyjskie, wydostał się Langiewicz z okrążenia pomimo nowych strat, te, odparł nieprzyjaciela pod pieskową skałą 4 marca, a z powodzeniem atakował go w skale 5 marca. W ciągu sześciotygodniowej kampanii dał Langiewicz dowód wytrwałości, wyróżnił się umiejętnością zręcznego manewrowania i talentem organizacyjnym. Szwankowało wprawdzie w jego oddziale zarówno rozpoznanie, jak i zaopatrzenie, niemniej fakt, że tylko jego oddział ostał się po klęskach lutowych, zwrócił na Langiewicza uwagę kraju i zagranicy. Langiewicz stał się narodowym bohaterem. Na zajętych obszarach zaprowadzał władze powstańcze i ogłaszał dekrety uwłaszczeniowe.